Dying Star, tak się na, rozpoczyna High Def, debiutanska epka e, formacji e, UR i w imieniu tejże formacji e, Grzegorz Grek Puszkarek będzie się e, wypowiadał. Jak zapewne pamiętacie spotkanie z UR anonsowałem na ubiegły tydzień, no ale... Mm, e, tak się stało, że mówiąc po galisku chłopakom niebo zwaliło się na głowę i musieliśmy przełożyć naszą pogawędkę na inny termin skutkiem, e, czego nie pojawiła się ona właśnie w, przed tygodniem 5 marca w polskim wydaniu Rzeźni, czyli w Medin Poland w odcinku 9. E, Co stanęło e, nam na przeszkodzie i czy udało się ten problem e, rozwiązać? Od tego e, zaczęliśmy pogawędkę w drugim terminie. Niestety e, musieliśmy opuścić e, w ostatnim czasie naszą kanciapę, naszą salę prób. Tak po prostu wyszło, skończyła nam się umowa, nie, nie, nie byliśmy dalej e, zainteresowani e, współpracą w naszej poprzedniej salce. Tak więc musieliśmy ją opuścić i w, ostatni, e, w ostatnim czasie dużo spraw zwaliło się na głowę z powodu przeprowadzki, z powodu przenoszenia sprzętu. Tym bardziej, że niestety nie mamy nowej sali, e, dlatego musieliśmy ten sprzęt gdzieś ulokować, tak więc stąd taka trudna sytuacja i dlatego wyjazd musiał być przełożony. No, ale co się odlecze, to nie ucieczę. No i udało nam się drugi, drugi termin, jak słyszycie, tutaj zorganizować i efekty poznajecie dzisiaj w programie. Ur jest dość świeżym tworem, natomiast Grzegorz swoją przygodę z muzyką rozpoczął znacznie wcześniej, na początku bieżącego stulecia. Poprosiłem o krótkie, historyczne streszczenie. Pierwszą formacją, w jakiej grałem, którą właściwie zakładałem, był zespół RAN. Taki stary zespół, o którym już pewnie nikt nie pamięta, ale to był gdzieś rok 2002. Następnie były jeszcze inne różne projekty, ale faktycznie zespołów, które do teraz istnieją, które mają się dobrze, do których dołączyłem, był zespół Brocny. Udało się nagrać dwa Duże albumy oraz split, właściwie dwa splity z Length of Time oraz, oraz dwa albumy grające Saligia i Headless Kingdom. Co ciekawe, początkowo byłem basistą w tym zespole, tak więc Saligię nagrywałem na basie, Headless Kingdom już na gitarze, a splity m, nagrywałem i bas i gitarę, ponieważ w tamtym czasie nie mieliśmy nikogo, kto gra. Chociaż właściwie, to chwilkę, split z Length of Time nagrywałem bas, tak, bo wtedy nie było basisty. Rok 2015, jak było e, słychać, to dosyć ważny rok e, tutaj w muzycznym e, życiorysie e, Grzegorza, bo e, wówczas zasilił skład e, Glacers, no i założył formację e, UR. Poprosiłem więc e, o taki właśnie tutaj e, rys historyczny tego pomysłu muzycznego, który znamy w tej chwili jako UR. To Pierce dołączyłem e, na początku roku 2000, 2015, myślę, że koło lutego. się nie mylę, bo mnie z Mintajem zwerbowali. A Ur powstał dopiero pod koniec roku. Miałem troszeczkę wtedy więcej czasu, już tak powiem, tak wędziłem się też na, e, na swoim projekcie, o którym myślałem wcześniej. Ur się narodził zespół Recall, który... Był zespołem czteroosobowym, tam grał po prostu inny gitarysta, ja byłem jedynie wokalistą. Nicole tak naprawdę był bardziej punkowym projektem, to znaczy powiedzmy tak, teoretycznie bazą tego zespołu był gitarysta, gra bardziej punkowo, ale też nie ukrywajmy, była taka muzyczka, która miała troszeczkę, troszeczkę też z muzyki metalowej, troszeczkę z grindcora może, tak więc, no, było to troszeczkę inne granie. I doszło do takiej sytuacji, po prostu gitarysta opuścił nasz skład i wtedy, wtedy tak naprawdę chcieliśmy rozwiązać zespół i tyle. Koledzy troszeczkę zaczęli naławiać, może żebym przeszedł sobie na gitarę i, i faktycznie zdecydowałem, że może, wiesz, może to jest ten czas, kiedy, kiedy będę mógł pograć troszeczkę więcej swojej muzy, rzeczy, o których myślałem już wcześniej, a których nie realizowałem, ponieważ tak naprawdę byłem dość zajętym człowiekiem. Tak jak mówię, tutaj grałem w zespołach Chociażby ten czy potem doszło blotty, to tak powiem, to naprawdę granie w tych dwóch kapelach absorbowało już mi mnóstwo czasu. Tak więc wcześniej na te, na te swoje dźwięki, że tak powiem, bardziej osobiste, nie miałem czasu. No i pomyślałem, że może, może jest to czas, dobry czas na to, żeby je zrealizować. Miałem, że tak powiem, sekcję rytmiczną, którą bardzo dobrze znałem, z którą się bardzo lubię i fajnie się współpracuję, więc pomyślałem może dlaczego nie. Tak po prostu zespół ur. Oczywiście, że a naszym pierwszym dzisiejszym gościem jest Grzegorz Grek Puszkarek z Formacji e, Ur. E, zanim przejdziemy do dalszej części Pogawędki, to powiem, że już możecie się e, zgłaszać e, po koszulki e, Antyradia 22 58 555, małpa, antyradio albo prywatna wiadomość na Antyradiowym e, Facebooku. Będę was kodował od 111 do 666, no i będę zbierał e, wasze zgłoszenia przez najbliższą godzinę i 4 minuty, czyli do pierwszej e, piety. Wracając do, do rozmowy Nazwa UR pozwala przypuszczać, że inspiracji muzycznych należy szukać wśród wykonawców, no może nie z okresu y, Sumeru i Mezopotamii no ale na pewno wśród wykonawców z ubiegłego wieku Tak myślę, wiesz co Myś wydaje mi się, że dobrze scenowałeś, bo tak naprawdę w latach 90. Mimo że, mimo, że muzyki zacząłem słuchać powiedzmy, w drugiej połowie lat 90 yy, muzyki metalowej, to jednak faktycznie największy wpływ na mnie miały zespoły black metalowe z początku lat 90 z norweskiej sceny, yy, typu, wiadomo, mayhem, burtum, satyricon, yy, takie rzeczy. Tak więc jak najbardziej inspiracje trafne. Dołożyłbym do tego jeszcze może muzykę rockową z lat 70 Black Sabbath, na przykład Deep Art to są także kapele, które miały na mnie mm, duży wpływ jako, jako chłopaka takiego bardzo młodego, jeszcze powiedzmy 12-13-letniego, wtedy kiedy zaczynałem uczyć się gdzieś na gitarze, takie zespoły y, także często gościły w moim odparzaczu. No właśnie, ciągnąc ten wątek yy, klasyki yy, rokowej. To, że czegoś nie słychać, nie znaczy, że tego tam nie ma. Yy, takie stwierdzenie padło w wywiadzie yy, z ust Gregora, który, yy, który czy taki stwierdzenie padło z ust Gregora, w wywiadzie, który upojawił się na łamach yy, Metalhamera, jednego z ostatnich yy, wydań Metalhamera. Poprosiłem właśnie go, żeby tę myśl rozwinął. Tak mi się wydaje, wiesz, ja po prostu w pewien sposób, że tak powiem, już myślę, czy nawet y, w pewien sposób gram na gitarze, bo gdzieś te rzeczy, których, którymi nasiąkłem y, na początku swojej kariery, na początku swojej w ogóle, przygody z instrumentem zostały we mnie. I ja to słyszę, jak gram w pewien sposób, który mi przypomina na przykład y, granie Tonego Jomiego Tak więc jeżeli ktoś się nie czuje, nie słyszy, to, to to, trudno, no ale tego się nie da, tak powiem, no, wymazać. w dłoń, czyli gość rzeźni. No myślę, że nie da się nie usłyszeć Że Gregor Jako gitarzysta został ukształtowany Przez lata 70. Bo rzeczywiście taką Vintage'ową, klasyczną łapę To on tutaj do gryfu ma I ja to akurat w tym numerze Który pojawił się przed momentem Czyli The Darkness Come" Słyszę jak najbardziej Dobrze, co tam dalej było na tapecie W naszej Pogawędce, a no właśnie Jak szybko powstał materiał na hail death. Trzy miesiące myślę, że mieliśmy już cały materiał, i tak naprawdę już, już szlifowaliśmy, a może nawet już był cały skończony. Było to bardzo szybko, tak więc, no ale po prostu tak wyszło. Przynosiłem po prostu co próbę, powiedzmy co, co tydzień i praktycznie co próba powstawał nowy kawałek. O tym było tylko do szlifowanie, stwierdziliśmy, że próbujemy go nagrać, akurat było sześć kawałków, tak więc idealnie na, na mini CD. No i to mini CD miało posłużyć nam jako promo. Ministry miał posłużyć jako promo. Zapamiętajcie. Yy, gdzie i pod czyim kierownictwem został zarejestrowany ten materiał? Nagraliśmy w dwóch miejscach. Tary i perkusy nagrywaliśmy w swojej sali prób, ale tutaj z pomocą realizatora inżyniera dźwięku Marcina studia Sound i potem już y, basik i wokal nagrywaliśmy także z Marcinem, u niego w domu w takich normalnych warunkach, tak więc typowa y, że tak powiem domowa robota, ale bardzo fajnie nagrane, w bardzo fajnym klimacie A kto w takim bądź razie y, skoro już wiemy kto pomagał w rejestracji, no to teraz dowiedzmy się kto oprawił to plastycznie, to dzieło Okładkę robił nasz przyjaciel Krzysztof Sikorski, który tak naprawdę namalował obraz, a z tego obrazu że tak powiem wykroiliśmy tutaj główną część. Co ciekawe Krzysztof był kiedyś gitarzystą zespołu Bloodstained później udzielał się także na, na, na wokalu w tym zespole, ale z racji jego wyjazdu do Liverpoolu tutaj, tak powiem stała współpraca nie była możliwa tak więc, ale został grafikiem i zespołu Bloodstained i w tej chwili zespołu Ur natomiast jeszcze wspomnę, że logo, dwie logówki, przygotował do nas Artur Podnitter. Pamiętacie, Gregor powiedział, że tak naprawdę to miało być tylko promo. A jednak okazało się, że w grudniu e, ubiegłego roku, pod sam koniec grudnia, HLDF pojawiło się oficjalnie w obiegu pod szyldem wytwórni Arachnofobia. Jak trafili pod skrzydła właśnie Krzysztofa? Początkowo było tak, że w ogóle nie planowaliśmy tego, żeby to było jakieś oficjalne wydanie. Po prostu zrobiliśmy te kawałki i zaczęliśmy rozsyłać po różnych wytwórniach. Z tego co pamiętam, raczej były to polskie, liczące się wytwórnie. I nie ukrywam, że odzew był całkiem miły i całkiem dobry, ponieważ osobą, która była zainteresowana wydaniem tego materiału, która w że tak powiem jeszcze w odpowiednim czasie się zgłosiła w tej sprawie, był Krzysiek. No i nie ukrywam, że, że jestem z tego bardzo dowolony i bardzo się cieszę, ponieważ celowałem w tą wytwórnię od samego początku. Dłoń, czyli gość rzeźni. A pierwszy z naszych dzisiejszych gości to y, Grzegorz Grek y, Puszkarek y, z formacji Ur, ale y, jak słyszeliście już nie tylko Ur, bo i Blasters i y, Bloodstained. Y, czy Ur straci już dziewictwo sceniczne? No i jak wygląda ich set koncertowy? No bo ten mini-album to jest sześć utworów, to jest niecałe 20 minut muzyki. Jak sobie z tym właśnie radzą zestawiając set koncertowy? Tak, straciliśmy. I straciliśmy już przed wydaniem płyty tak naprawdę. Ponieważ załapaliśmy się na 25. edycję części Meta Soter w listopadzie zeszłego roku w Poznaniu. Wtedy był na, nasz pierwszy koncert. Zresztą bardzo udany, bardzo dobry przyjęty. Mimo, że ludzie nie znali materiału, to myślę, że ciekawość, ciekawość zwyciężyła, że tak powiem. Bardzo, bardzo licznie się stawili, mimo, że byliśmy pierwszą kapelą grającą. No i bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo dobre przyjęcie. I następne koncerty to jeden mały koncercik w Ostrowie. I jeszcze w styczniu graliśmy w protokulturze w Gdańsku. Na pierwszym koncercie graliśmy faktycznie tylko i wyłącznie numery z mini-CD. Tak wyglądał nasz set, który był bardzo krótki, 20-minutowy, ale właśnie przedstawiliśmy go tak jak wygląda płyta, czyli od pierwszego do szóstego kawałka po kolei. Natomiast teraz już mamy przygotowany set odrobinę dłuższy, jako że jesteśmy zawsze z aportem. Set wynosi około 30 minut, tak więc dołożyliśmy już dwa nowe utwory z nadchodzącej, dużej no właśnie, dwa nowe utwory z nadchodzącej dużej płyty już są w secie y, koncertowym. W ten weekend y, panowie z UR y, wystąpili wraz z Furią Toi ARRM w Olsztynie w nowym Undergroundcie. Y, są jeszcze plany i prezentacji obscenicznej, ale to, żeby szczegółów się y, dowiedzieć, to musicie y, y, właśnie zerknąć na y, profil y, chłopaków, a za moment ich właśnie, jak jest z ich obecnością y, w social mediach, no to yy, odpowiedzą i gdzie, żeby właśnie zerkać, jeżeli yy, wypatrujecie wieści yy, koncertowych dotyczących formacji UR. Z strony w ogóle nie mamy. Staramy się uczestniczyć w sieci. Nie jesteśmy aż tak dobrzy w tym, jak, jak młodzież obecnie, ale, ale staramy się być, staramy się istnieć. Tak więc posiadamy i Facebooka, i Bandcampa, i nawet na jakimś tutaj y, profilu na YouTubie można znaleźć całą naszą płytkę. Dłoń, czyli gość rzeźni. I tylko kości pozostaną. Only bones stay here, tak nazywa się ta kompozycja, która przed momentem pojawiła się na antenie, Antyradio w rzeźni, jako jedna z ilustracji rozmowy z Grzegorzem Gregiem Puszkarkiem z formacji Dobra, lecimy dalej. Gregor wspomniał, że grają już nowe numery, więc pełnometrażowy debiut się rodzi, także zapytałem na jakim etapie prac są, no i skorzystałem z okazji i też przy okazji podpytałem o najbliższe plany pozostałych formacji, w których Gregor się udziela, czyli co nam przyniesie rok 2017 w kontekście nie tylko Ur, ale Bloodfirst i Bloodstained. Procentowo w tej chwili z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć 75-80%. Tak myślę, na pewno złożymy nagrać do końca czerwca, może, może w lipcu, ale myślę, że do końca czerwca materiał powinien być nagrany. Tak więc potem już tylko i wyłącznie decyzja wydawcy, kiedy materiał wychodzi. Ten rok jest bardzo pracowity, nie tylko dla mnie, także dla, dla reszty opaków, bo zarówno blockchain, taki i blockchain są w trakcie również, nie powiem, że kończenia, ale jesteśmy w trakcie tworzenia materiału na nowe albumy i najprawdopodobniej yy, Blotkist kończy już w tym roku nowy, nową płytkę, będzie to duży album, yy, a z Blottyń to zobaczymy. Blotkint jest znany z tego, że żyje swoim tempem i w, i w swoim czasie, tak więc y, może będzie zakończenie tak materiału w tym roku, może przyszłym zobaczymy, ale prace trwają i, i idzie całkiem nieźle. I tutaj jeżeli procentowo miałbym się wyrazić, to myślę, że to jest 50-60%. Także y, chłopaki tzw. gruszek w, w popiele nie zasypiają. No i na zakończenie y, jeszcze słów kilka na temat Left Hand Sound. Ta nazwa padła przy okazji y, sesji nagraniowej. Y, tenże twór powoli staje się takim y, niezłym wsparciem dla zespołu, bo tak, mamy studio nagraniowe, mamy agencję y, koncertową, no przy okazji też świetna maszyna. Y, promująca. Co o tym, co od działalności tegoż przedsięwzięcia sądzi Gregor? Zgadza się, ja tutaj nie ukrywam, że współpracowałem z Maciejem w Lexington Zrobiliśmy parę, parę dobrych koncertów, byłem jego pomocnikiem, więc mogłem obserwować z bliska, jak to się wszystko rozwija. No i to tu dużo gadać. Minta idzie w bardzo dobrym kierunku, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o promocję, Bytkórnia, agencja rozkręca się tutaj w Dnia na dzień tak coraz, coraz, coraz fajniejsze, coraz większe kapele są przez niego zorganizowane. Do tego ma tutaj wsparcie Marcina, jeżeli chodzi o studio, jeżeli chodzi także o pomoc przy organizacji koncertów. Tak więc no, wszystko idzie w świetnym kierunku. No i tylko trzymać ściuki, żeby oby tak, oby tak dalej.